ale wiemy, że taki czas wspólnego zgromadzenia, naszych wspólnych zgromadzeń, on służy ku naszemu zbudowaniu, zachęceniu, tak jakby tworzy się coś takiego, że zgromadzenie ludu bożego, zgromadzenie zboru bożego, no można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z czymś w rodzaju... E, Jesteśmy wyalienowani od tego świata, jesteśmy razem, w Jego imieniu żeśmy się zgromadzili i to jest, to, jest, to jest inna sytuacja już niż to, jak jesteśmy czasami gdzieś tam sami, poza zborem, poza zgromadzeniem, to jak tutaj się wzmocnimy, tu się zachęcimy, tu się utwierdzimy w Bogu, to potem jak przyjdą te życiowe sprawdziany, to będzie nam o wiele łatwiej. I temu służy też to, to, o czym chciałabym mówić, to w zasadzie chciałbym was zachęcić, chciałbym was, jeżeli trzeba napomnieć, chciałbym mówić tak jak Słowo Boże, i to dzisiejsze zwiastowanie chciałbym oprzeć na takim fragmencie z drugiego listu Tymoteusza drugiego rozdziału, dziewiętnastego wiersza. Czytamy tutaj. Wszakże fundament Boży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 Ten fragment. W zasadzie wszystko jest to samo. Przecież trwa mocny fundament Boży, taką oto mając piecząć Poznał Pan tych, którzy są Jego oraz niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Miłowani, wiemy, że... E, jak to Paweł w liście do Koryntian pisał, że, że nie ma innego fundamentu prócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Nie ma innego fundamentu. I my, kochani, często patrząc w ogóle na budowle, na jakieś budynki, obiekty, czy w ogóle na własne życie przeglądamy się temu, co widzimy, temu, co jest na zewnątrz, temu, co jest najczęściej nad powierzchnią ziemi. Podziwiamy budynki, obiekty, jakie piękne, jakie wysokie, jak ładnie obłożone, jakie ładne okna, jaki ładny dach. To jest najczęściej przedmiotem naszej oceny. Ale dzisiaj, kochani, chciałbym was zaprosić do tego, Abyśmy odkopali fundament i zobaczyli, co tam jest napisane. I żebyśmy te słowa zapamiętali na całe życie. Fundament jest bardzo ważny. Wiemy, że Kościół Boży, zbór Boży jest domem Bożym. My, jak tutaj jesteśmy zgromadzeni, jesteśmy domem Bożym. I to nasze zgromadzenie również, nasze życie, to nasze osobiste życie jest budowane, jest zbudowane na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Możecie powiedzieć, oj Tomek, Tomek, tam mówisz o rzeczach oczywistych, ale słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczycie później, że jeżeli my tej prawdy, jeżeli my nie zapamiętamy tego, co jest napisane, na tej pieczęci, którą ma ten fundament Boży. To mo może być bardzo źle. Często ta wiara jest oparta, o tak wiecie, a Bóg mnie kocha, ja kocham Boga i tam jakoś, jakoś to będzie. On za mnie umarł, to wszystko jest bardzo ważne, to są prawdy Boże, ale dzisiaj przyjrzymy się temu, co jest napisane na tym fundamencie. Kochani, gdyby tego nie odkopać, gdyby to jest jakaś tajemnica, to nie jest coś, co, wiecie, jest nad powierzchnią. To jest pod powierzchnią. Fundamenty mają to do siebie, że buduje się je jakby w ziemi. Ich nie widać, a pełnią bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o, o, o, o konstrukcję budynków, o to, o to, o to że ten budynek się nie, nie zawali, e, bardzo ważne, podtrzymują całą, całą budowlę. I tak samo ten fundament podtrzymuje całe nasze życie. Paweł w liście do Koryntian mówi, my jesteśmy współpracownikami bożymi, powiada Paweł, wy natomiast jesteście rolą bożą, budowlą bożą jesteście. Wy, mówi do kościoła, wy do zboru, wy jesteście budowlą bożą. I on mówi, założyłem fundament. Jest im Jezus Chrystus, jak czytaliśmy wcześniej. I potem jest powiedziane o tym, że czy, czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, z siana, a nawet z słomy, z czegoś bardzo takiego nietrwałego, można by powiedzieć, to wyjdzie na jaw. To wyjdzie na jaw w jego dziele Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu objawi się, jakie jest dzieło każdego, to wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, zbudowane na tym fundamencie, na tym fundamencie, jeśli czyjeś dzieło spłonie, umiowani, ostoi się ten człowiek, ten z zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, E, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Jest zachęta w Słowie Bożym, abyśmy e, wstrzymywali się od tych rzeczy pospolitych, światowych, żebyśmy byli e, naczyniami do celów zaszczytnych, e, lecz mimo to, Budowle wznoszone na tym fundamencie, który jest założony, są naprawdę różne, są naprawdę różne. E, z różnych materiałów widzimy. Natomiast e, to pokaże Dzień Sądny, jak budowaliśmy, e, ile starania przyłożyliśmy, od czego się wstrzymaliśmy. Natomiast jeżeli nawet, Słowo Boże mówi, jeżeli nawet te czyjeś dzieło spłonie. To jednak on sam będzie zbawiony. Wielka jest łaska Boża, jest niesłychana. Natomiast mimo wszystko musimy przyjrzeć się tej pieczęci. Temu, co jest przybite do fundamentu. Tego nie widać, ale my dzisiaj chcemy się temu przyjrzeć. Bo Słowo Boże o tym mówi. I mało tego, Słowo Boże mówi to do Dzieci Bożych, do tych, którzy wzywają imienia Pańskiego, to nie jest mowa do świata. To nie jest mowa do tych, którzy w ogóle Pana nie znają. Te słowa, które my tutaj czytamy, o tym, że co jest napisane na tej pieczęci, przeczytajmy je jeszcze raz. Ja w ogóle, jak przychodzi jakieś pismo, słuchajcie, e, do mnie, to najpierw jakby patrzę tak mimowolnie jakoś, szukam od kogo to jest, tak? E, jaką to ma pieczątkę? Jaką to ma pieczęć? Jak przychodzi pismo z czerwoną pieczęcią, czyli to będzie tak, to będzie Urząd Skarbowy, to będzie Urząd Miasta, to będzie jakiś, no jakiś urząd, administracja państwowa, to powiem, jak widzę taką pieczątkę, urząd skarbowy, to od razu staje na baczność. Od razu myślę sobie, co oni chcą ode mnie. I tak samo ta pieczęć, którą my z łaski Boga możemy zobaczyć, że ona jest przyłożona do fundamentu, ona musi nas postawić. Ona musi nas postawić na nogi i my musimy pomyśleć, czy, czy tak w naszym życiu jest. I tutaj są wskazane dwie bardzo ważne prawdy. Bardzo ważne. Czytamy pierwszą, że zna Pan tych, którzy są Jego. Jakże często w serce wierzących dzieci Bożych przenika zwątpienie, lęk, jakiś strach. Czy mój Pan mnie zna? Chcę was dzisiaj zapewnić w ślad za tym Słowem. Zna Pan tych, którzy należą do Niego. On zna, mało tego, zna ich po imieniu. Jak gdy czytam Biblię, wiecie, i, i czytam takie na przykład fragmenty, jak oto widziałem wielki tłum zgromadzony przed obliczem Boga. Albo czytam, że Jezus mówi do tych po lewicy nie pamiętam, czy do lewicy, czy po prawicy. Pójdźcie, tak, do królestwa ojca. A do tych mówi, idźcie w ogień. Jak doczytam takie fragmenty, zawsze, y, zawsze wiecie, czego szukam tam w tym wielkim tłumie? Szukam tam siebie, swojej twarzy. Gdzie ja tam jestem? Y, jak, czy, czy tym, y, do, do którego mówi jestem ja, Jezus, tak? I, i tak musimy też, tak musimy też y, patrzeć, i powiem, myślę, że w sercach wielu dzieci bożych, tych, którzy tutaj są zgromadzeni, jest to przekonanie, ta pewność, że ja jestem jego, a on jest mój. Wiecie, ile ludzi ja znam w Płocku? A czasami nawet na świecie. Wiecie, ile ludzi znam? Bardzo dużo. Wy też zapewne znacie bardzo wielu ludzi. Bardzo wielu. Ale pytanie jest, czy oni was znają? Co z tego, że ja znam, nie wiem, e, jakichś szacownych ludzi czy o znanych nazwiskach, ale pytanie, czy gdyby on mnie zobaczył, to wiedziałby, że ja jestem Tomek, że jestem z Płocka? To jest pytanie. I tak wielu ludzi dzisiaj mówi, znam Jezusa. Tak? albo nie wstydzę się Jezusa, jakaś kampania taka, nie wstydzę się Jezusa, ale pytanie jest, czy On Ciebie zna? Czy znacie tak daleko, że po imieniu do Ciebie się zwraca? No i dosyć smutne to jest, jak e, czasami tą przypadłość, ja też mam i prezentuję, że czasami spotkałem się kilka razy z człowiekiem i gdzieś tam nawet jego imię było, zapominam imienia, wiecie, wstyd mi za to, ale y, to miło, jak ktoś, y, wiecie, zna nasze imię, tak? A jeżeli mówimy w tym momencie o władcy wszechświata, o Panu, który zasiada po prawicy Boga, o kimś, przed kim każde kolano się zegnie, no to jest, to jest, to jest w ogóle, to jest zaszczytne, to jest... Chwalebne. To jest niezwykłe, że mnie nędznego robaka zna Jezus Chrystus. I nie dzięki mnie, ale poprzez Jego staranie, poprzez Jego śmierć, poprzez Jego oddanie się, spełnienie woli Bożej, On mnie poznał, On za mnie umarł, On mnie nabył, ja jestem Jego, a On jest mój. To to jest bardzo ważna prawda. I, e, I ja tutaj nie mówię o sytuacji, kiedy ktoś mówi, że to słowo nie mówi, zna pan tych, którzy chcą być Jego. Albo zna pan tych, którzy myślą o tym, żeby może być Jego. Albo coś tam myślą. Tylko pan zna tych, którzy są Jego. Którzy należą do Niego. Którzy narodzili się nie z cielesnej woli mężczyzny, kobiety, ale z woli Boga się narodzili. I wiemy, kochani, że nie to z nas, ale to z Boga jest. I jest to dar Boży i łaska Boża. Chwała Bogu za to. A nie zapominajmy o tym. Co by się nie działo w życiu, to ja wam powiem tak. Zbawienie mamy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy błogosławieni przez to. Nie przez to, że zobaczyliśmy i wtedy uwierzyliśmy, ale że nie widzieliśmy, a uwierzyliśmy w Pana. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. I proszę was, trzymajmy się tego. Jeżeli uwierzyliśmy w Pana i On dał nam swego ducha, zrodził nas, to chcę wam powiedzieć, Staliśmy się Jego dziećmi przez to zrodzenie z góry i chcę wam powiedzieć, że tego nikt nie zmieni i nic. Czy my to rozumiemy, co to jest, jak to jest ważne? Tego nikt nie zmieni. Jak może matka, która urodziła dziecko, nawet gdyby to dziecko odeszło daleko, to co myślimy, czy ten ojciec, to co myślicie, że jak gdyby moja córka nawet była nieposłuszna jedna czy druga, nie posłuchałaby mnie. To, co byście powiedzieli, to, co miałbym powiedzieć, ona nie jest moim dzieckiem, jest moim dzieckiem. Będę szukał, będę walczył, będę zabiegał, będę się starał, będę wszystko robił, żeby wróciła do domu ojca. To jak wy myślicie, my będąc złymi ludźmi w istocie, z natury, wiecie, te od, od młodości już te myśli złe są, to jak wy myślicie, że Bóg który jest dobry, to co, to wszystko jest niżej u Boga? Ja jestem pewien, że jest wyżej. Te myśli Boga o nas, jeżeli On nas nabył, słuchajcie, jeżeli On nas nabył swoją krwią, staliśmy się Jego dziećmi, to co myślicie? Że Bóg tak porzuci? Że Bóg tak zostawi, bo nie. Dlatego, dlatego, uczucia Boże względem nas, Bóg nie jest chwiejny w tym wszystkim. Nie ma w nim chwilowych zaćmień takich. Wiecie, że e, tak jak nawet może być u nas jako ojców, u nas czy u, u, u sióstr jako matek, czasami jest taka, że człowiek mówi, nie, no jakie to dziecko jest, no już nie wiem, ale potem przychodzi nam i tak, nie, i znowu chcemy jednak, nie, no chcemy jak najlepiej dla tego dziecka, bo to przecież nasze dziecko. Przecież ta kobieta, ta matka zrodziła to dziecko. To jak myślimy, że Bóg, dobry Bóg, który nas zrodził, że co nas porzuci, że nas zostawi? Nie wierzmy w to. Nigdy, nikt, nic ani wysokość, ani głębokość, nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Nikt i nic na świecie, a nawet i we wszechświecie. Trzymajmy się tej prawdy i nie dajmy, nie dajmy się, nawet jak nas uczucia będą odwodzić od tego, to nie dajmy, nie dajmy sobie dopuścić takiej myśli, że Bóg mnie odtrącił, Bóg mnie odrzucił. To jest bardzo ważne. Zna Pan tych, którzy są Jego. E, na tej pieczęci jest jeszcze jeden napis, bardzo ważny. Czytamy, że niech niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Umiłowani, jak gdy się nawróciłem do Chrystusa, to tak byłem w ogóle szczęśliwy. Myślałem, że nie wiem, że skoczę i tak sięgnę nieba i w ogóle już tam zostanę. I pytałem się potem starszych braci, starszych sióstr. Mówię, słuchajcie, dlaczego to po tym chwalebnym, wiecie, poznaniu Boga, napełnieniu Duchem Świętym, dlaczego Pan mnie nie weźmie już do siebie? I, I zawsze słyszałem taką odpowiedź, że po to, abyś rozgłaszał imię Boże, abyś głosił innym to świadectwo, co ci Pan uczynił, jakim Bóg jest dobry, a druga rzecz, po to, żeby Pan ciebie też doświadczył, utwierdził, umocnił, żeby ta wiara nie była pustą wiarą, tak? Wiarą taką deklaratywną, ale żebyśmy mogli przechodzić różne doświadczenia i próby. I tak samo My musimy zdać sobie jedną z jednej sprawy, tutaj uświadomić sobie ją, że my, gdyśmy poznali Pana i zostaliśmy przez Niego poznani, to my jest, jesteśmy na drodze. Nie tak, żeśmy osiągnęli doskonałość, ale jesteśmy na drodze. I stąd, to jest dziwne, ale tak jest, że te słowo niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. To jest mowa do dzieci bożych. Czyli umiłowani może się tak stać, może się tak dokonać w naszym życiu, że pojawi się w naszym życiu nieprawość. I teraz to jest bardzo ważna rzecz. O, obok tamtego napisu, że zna Pan tych, którzy są Jego tu musimy dołożyć wszystkich starań i nie odpuścić. Nie możemy tej sprawy zostawić sobie tak, e, jakoś to będzie. Nie. E, pamiętacie, ja może wam przeczytam synonimy, takie słowa, którymi można też wyrazić słowo e, nieprawość. Synonimy do słowa nieprawość. Kilka, dosłownie kilka. O czym jest mowa? To jest jakieś bezeceństwo, cios poniżej pasa, draństwo, gałganeria, gałgaństwo, grzech, grzeszek, łajdactwo, niegodziwość, nieuczciwość, nikczemność, podłość, przekroczenie, sprawka jakaś, szubrawstwo, świństewko, świństwo, uchybienie, wszyteczeństwo, wykroczenie, zberezeństwo. Naruszenie prawa, nieformalność, przekroczenie prawa, zuchwalstwo, łobuzerstwo, nierzetelność, przewrotność, niskość, świniowatość, bezwstydność, fałszywość, karygodność, niecność, niemoralność, nielegalność, szachrajstwo, fałszywy krok, brud, eksces, wybryk, wyskok, moralność kolego, samowolność, Nieczystość, pokrętność, brak zgodności z prawem, niedopuszczalność, zakłamanie, nadużycie. To jest nieprawość, to są synonimy do słowa nieprawość. I chciałbym, żebyśmy przeczytali takie słowo, znacie je bardzo dobrze tą historię z Ewangelii Mateusza, siódmy rozdział. Posłuchajcie 7,21. E,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 Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Tak jakby, zobaczył łączy się jedno z drugim, że ludzie, którzy, którzy nigdy nie zostali przez Boga poznani, tkwią dalej w tej nieprawości. Nie chcą. I Słowo Boże mówi, że ci, którzy czynią nieprawość, nie lubią iść do światła. Nie chcą, żeby ich czyny wyszły na jaw. Nie chcą żadnej zmiany, nie chcą pokuty, nie chcą się odwrócić od tego, dlatego uciekają od światła. Takimi ludźmi byli właśnie faryzeusze. O nich czytamy właśnie w 23 rozdziale Mateusza Księgi, Ewangelii i czytamy, jak Jezus z surowością do nich mówi, 23 rozdział od 27 wiersza mówi Jezus, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, że podobnie jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Taki wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy. Tutaj czytamy w innym tłumaczeniu Jezus mówi, taki wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Miłowani, ja tak myślę sobie, że nawet tutaj, ja też to mówię do siebie, słuchajcie, ja też to mówię do siebie, bo ja sobie zapisałem tutaj, nie starajmy się tylko wyglądać. Nie zabiegajmy tylko o to, żeby wyglądać. Nie ma gorszego stanu w życiu człowieka, Jednocześnie być sprawiedliwym z zewnątrz, a wewnątrz być nieprawym. Czyli robić coś takiego jak pozór w życiu. To nie róbmy, odstąpmy od tego. Dlatego Słowo Boże mówi do dzieci Bożych, niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Jeżeli Duch Boży nam pokaże taką sytuację w życiu, to umiłowani odstępujmy, to nie trzymajmy się tego, odstępujmy. E, taką historię, znacie ją też, e, z, ja może ją wam o, po prostu opowiem, nie będę jej czytał, bo to kilka wersetów, ale z dziejów apostolskich e, znacie tą historię, że o Szymonie, Szymon to był taki człowiek, e, który... Tak, tak, tak. Mało tego e, liczyli się z Nim, liczyli się z Nim wszyscy ludzie, e, wszyscy ludzie się z Nim li, liczyli, e, ale on uwierzył. Czytamy, że uwierzył w Pana. W takim stanie był na owy czas, gdy uwierzył w Chrystusa, że wprawiał ludzi w wielkie zdumienie. Twierdził też, że jest kimś niezwykłym. Poważali go od najmniejszego do największego. Poważali go, to był ktoś poważany. Ale kiedy przyszedł Filip, zwiastował o Królestwie Bożym, o imieniu Jezusa, uwierzył również sam Szymon. Kiedy apostołowie... Przyszli i nakładali ręce na tych, którzy uwierzyli, aby oni mogli otrzymać Ducha Świętego. Gdy Szymon ujrzał to, przyniósł im pieniądze apostołom i powiedział tak, dajcie im tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo włożył ręce, otrzymał Ducha Świętego. I Piotr mu odpowiedział, niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Słuchajcie, Szymon, który uwierzył w swoim nieprzemienionym umyśle, jeszcze nie znał dróg bożych, nie wiedział, że tak się nie robi, po prostu robił tak, jak dotychczas robił, No płacił za takie różne, e, y, wiecie, tak, tak, płacił za te pieniądze i tak samo zrobił tutaj. I ujawniła się w jego życiu nieprawość. I gdy Piotr do niego tak powiedział, to on powiedział, mówi mu jeszcze dalej, nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar, bo widzę, że jesteś żółcią, gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział, módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli. Kochani, i tak w naszym życiu może być. Tak może być. Mówię wam, żebyście nie byli zdziwieni, że może z naszego serca, nieprzemienionego jeszcze przez Chrystusa, wyjść jakaś nieprawość. I bardzo ważną rzeczą jest, co my dalej z tym zrobimy? Co my dalej zrobimy? Czy zaczniemy zaprzeczać temu? Czy zaczniemy mówić, no, jakoś to, jakoś to będzie. No przecież prowadzę takie sprawiedliwe życie Jestem zaangażowany w tyle spraw. Tyle rzeczy dla Chrystusa dokonałem. Tyle rzeczy dla Niego uczyniłem. Tak się angażuję. Tyle serca poświęciłem. Tyle pieniędzy dałem. Niech nas nie róbmy takiego handlu. Jeżeli stało się tak, że wyszła jakaś nieprawość, Pan nam to pokazał, Bóg nam to pokazał, to powiem wam, rzeczą najlepszą, jaką my możemy zrobić, to przyjść do Chrystusa i prosić Go, tak jak tu czytamy, módlcie Wy się za mną do Pana. Ale powiem Wam, że faryzeusze, faryzeusze byli takimi ludźmi, że Jezus co chwilę tą nieprawość ich w sercach pokazywał, ale oni z tym nic nie chcieli zrobić. Oni tego absolutnie nie chcieli porzucić, nie chcieli wyznać, powiedzieć, Panie, ty nam to powiedziałeś. Panie, tacy jesteśmy. Panie, przebacz nam. Kochani, niechaj tak nie będzie. Yy, nieprawość, nieprawość jeszcze ma najczęściej charakter ukryty. Tak jak w życiu faryzeuszy. Na zewnątrz, na zewnątrz wydawali się sprawiedliwi. Cóż, można byłoby im zarzucić, ale Jezus ich przejrzał i powiedział wewnątrz jesteście pełni tropikości. Pełni jesteście plugastwa. Ja nie wyobrażam sobie, że takie jest życie dziecka Bożego, że jest taki człowiek pełny plugastwa. To, to, to ja mówię, gdzie by się zbawienie dokonało? Ale ja powiem, z autopsji widzę, patrząc też na życie braci, sióstr, widzę, że Pan nas oczyszcza. E, czytamy w liście do... do... W liście Jana 19 9, przecież znacie to słowo. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy, list pierwszy Jana, pierwszy rozdział, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Zatem to oczyszczenie, to nie jest przez nas. Nie myślmy sobie, że sami damy radę. Nie myślmy sobie, że sami damy radę oczyścić się z tej nieprawości, którą nam Bóg pokazał. Rzeczą najlepszą i najbardziej słuszną i pożądaną jest, abyśmy my, jeżeli Bóg nam to objawił, jakąś rzecz ukrytą, którą nawet inni ludzie nie widzieli, ja muszę powiedzieć, Bóg mi takie rzeczy objawiał. Ludzie nie widzieli. Dla ludzi to nie był problem. Nawet to nie było zgorszenie. To nie było tak, że kogoś gorszyłem jakąś postawą. Ale Pan mi w komorze pokazał nieprawość, czy taką, czy taką. I co z tym zrobię? Dziecko Boże, ten, kto wzywa imienia Pańskiego, powinien to porzucić, odstąpić. Nie bawić się z tym, nie retuszować tego, nie próbować samemu naprawiać. Nie myśleć sobie, że e, jestem sprawiedliwy, będę, r, w, więcej będę czegoś robił. Niech to zostanie, nie wyznam tego panu, ale będę więcej się angażował. Nie róbmy tak. Niech odstąpi od, od nieprawości każdy, kto, kto wzywa imienia pańskiego. Tak to się czasami, powiem wam, w życiu wierzących ludzi pojawia taka myśl. Powiem wam, jaka? Taka, żeby siebie samego oczyścić. Rozumiecie to? Żeby z samego siebie oczyścić. Pamiętacie chwilę, kiedyśmy przyszli do Boga po raz pierwszy z wyznaniem naszych win. Wyznawałem Bogu grzechy. Tylko On mógł mi uratować, tylko On mógł mi przebaczyć. I po tym, jak już jesteśmy w Chrystusie, żyjemy dla Niego i z Nim, pojawia się taka jakaś czasami głupia myśl, że mogę sam siebie jakoś udoskonalić, sam siebie oczyścić, sam wypudrować to wszystko. Tylko kochani, takie rzeczy wiecie, jak się kończą dokładnie, tak jak u faryzeuszy. Dbamy o to czasami, żeby przed ludźmi być sprawiedliwi. My mamy być sprawiedliwi przed obliczem Boga i tak samo i ludzi to nie trzeba temu przecić, jeżeli ktoś powie, ten człowiek wiedzie, życie jest sprawiedliwe. To nie mów nie, nie, nie, nie. Ale chodzi o to, jeżeli najbardziej nas interesuje tylko to, jak inni ludzie nas widzą i nie chcemy znieść tej hańby, że mimo tak dobrej opinii Pan pokazał nam nieprawość i myśmy to wyznali to, i powinniśmy to wyznać, to kochani, nie róbmy tak, to nas zaprowadzi na manowce. Troska o, o, o to, jak nas ludzie widzą. Jeżeli będzie większa ta troska niż ta, żeby Bogu się podobać i przed Panem okazać się czystym i u Niego szukać ratunku, jeżeli jest jakaś nieprawość czy pojawiła się jakaś nieprawość, to, to tak nie róbmy, bo chcę wam powiedzieć, że to sobie zapisałem, yy, przeczytam wam to z listu Tytusa, Drugi rozdział, że czytamy, że w drugim rozdziale od 11, że albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Nauczając nas, abyśmy się wyrzekli, abyśmy na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwe, sprawiedliwie, pobożnie, żyli, oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały Wielkiego Boga. I Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który czytamy tak, dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że to Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Zatem nie próbujmy, będąc dziećmi bożymi, Wiele lat już, jeżeli pojawiła się nieprawość, to błagam was i siebie, nie róbmy tak, że próbujemy sami to wszystko naprawiać. Bo nie byliśmy wcześniej sami w stanie tego dokonać. Oczyścić siebie, wykupić, jak tu czytamy, od tej nieprawości. Oczyścić nie byliśmy w stanie siebie sami. Kto by w stanie oczyścić siebie samego, zanim poznaliśmy Chrystusa? Toć tonęliśmy w grzechach. Coraz gorzej było. i więcej starania, tym coraz bardziej na dno. Nie byliśmy w stanie, żaden z ludzi nie jest w stanie sam siebie oczyścić od nieprawości. Żaden. Ale usprawiedliwieni łaską Bożą przez wiarę w Chrystusa. I ten stan, kochani, dzisiaj jest taki sam, jak wtedy, kiedy uwierzyliśmy to nasze usprawiedliwienie przed Bogiem nie jest z nas. Nie, to nie jest za nasze zasługi. To nie jest za to wszystko, co my możemy dokonać. Ale tak jak 27 lat temu Chrystus oczyścił mnie i mnie usprawiedliwił przez wiarę w Niego, tak samo dzisiaj Chrystus mnie oczyszcza przez wiarę. Usprawiedliwia nie ja sam siebie. Choć będę żył, nie wiem, ile Pan mi pozwoli żyć, ale choć będę jeszcze żył 50 lat z Nim, to każdego dnia, każdej chwili to usprawiedliwienie jest przez wiarę, przez to, że trwam w Nim i że nie jest to moja zasługa. Dlatego Paweł mówi, wielki Paweł apostoł mówi, nie pierwszemu z grzeszników, płodowi poronionemu objawił się Pan. I to nie były słowa przesadzone. Ja myślę, że on się tak czuł. I tak musimy się czuć do końca naszych dni. I kończąc już. Nie zapominajmy o tym. Niech ta świadomość tego, że to on mnie usprawiedliwia, niech ona będzie z nami do końca życia, do końca. Yy... Celem tego, co mówię tutaj, nie jest to, żeby komukolwiek cokolwiek wmówić. Tylko chcę powiedzieć, że fundament Boży, którym jest Jezus Chrystus, ma pieczęć i jest na nim napisane, że zna Pan tych, którzy są Jego i jest na nim napisane, że niech odstąpi każdy, kto wzywa imienia Pańskiego od nieprawości. I w jaki sposób, mam nadzieję umiłowani, że To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna. To jest to jest ta nasza odpowiedzialność. I spójrzcie na ten fundament. Spoglądajcie na fundament. Bo my będąc zainteresowani jak najbardziej i to słusznie tym jak budujemy, z czego budujemy, żeby ten dom wyglądał, żeby to dobrze wyglądało, żeby to było po Bożemu. To wszystko jest bardzo dobre. Ale tak jak żaden z wierzących ludzi nie będzie w stanie żyć przed obliczem Bożym. Tak samo zbory. Jeżeli w zborze tam na dole, czy gdziekolwiek będzie jakakolwiek nieprawość, to zbór nie pójdzie. Zbór nie pójdzie. Zbór się umęczy. I dlatego czasami... Nieprawość ma taką cechę, ma taki charakter tajemny. To jest pewne, okraszone pewną tajemnicą. I nawet czytamy o tym, że tajemna moc nieprawości już działa. Ona będzie tajemna dopóty, dopóki nie zejdzie ten, który jest teraz na świecie, Duch Boży. Potem się objawi, wyskoczy to wszystko. Będzie wszystko wiadome. To, co ludzie nazywali dobrym, okale się łajdactwem, brudem, grzechem. To się okale, zobaczycie. I, I teraz, jeżeli przyjdzie nasz Zbawiciel, po nas, to ja wam powiem, to kto z czego buduje, my, nie róbmy osądów teraz. O, ten brat ze słomy, to sierota, a ja buduję ze złota, to jest to. Nie, nie róbmy takiej oceny, bo to przyjdzie dzień, który wszystko okaże i wtedy się okaże, kto z jakich materiałów budował. Ale, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o zbawienie. Tutaj chodzi o, o, o tym, że będę razem z Panem i jestem razem z Nim. Ja nie wiem, czy tak udało mi się te synonimy tej nieprawości. Powiem wam jeszcze na koniec, język, język, jak czytamy, czytamy, że język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków, tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo, bo z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo, tak być nie może, bracia moi. Zatem widzimy, jak, jak blisko nas jest w zasadzie, można powiedzieć, do, do, do wzięcia, do, do dyspozycji, całej, sfera cała nieprawości. Wiemy, jak my językiem czasami potrafimy, oj, gadać, o ile my słów możemy powiedzieć, a to powiedzieć na kogoś coś złego, a to ponarzekać, a to, wiecie, tą jadaczką komuś tam coś. To jest naprawdę, to jest taka sfera nieprawości, oj, oj, oj. I dlatego, dlatego z tym też trzeba przyjść do, do Boga, i u Niego szukać ratunku, pamiętając, że On mnie oczyścił. On. Niech Was Bóg błogosławi. Wiecie, to jest tak, że jak się tutaj staje w ogóle, to, to tak czasami, chciałoby się powiedzieć, wszystko potem człowiek czasami zapomina, ale e, ta sprawa... Mi bardzo tutaj na sercu ciąży, y, tym chciałem się z wami podzielić, i zachęcić. Y, to, jest, to jest radosna wieś w zasadzie, można powiedzieć. To jest radosna nowina, to jest radosna nowina, że, że Pan jest takim Bogiem, że jeżeli przyjdziemy do Niego w pokorze, on nas nie odrzuci. Jeżeli przyjdziemy, mimo tego, że mam świadomość, że Panie, tak mi tu brakuje w tej sprawie. Boże, widzę na przykład, nie wiem, ukryte mam te myśli, tak, że złoszczę się na kogoś, że do kogoś żywię niechęć jakąś. To są takie rzeczy, wiecie, to jest jakaś nieprawość, ukryta. Nikt tego nie widzi, nikt ale Duch Boży to pokazuje. I ja mówię, Boże, jak ja Ci dziękuję, że ja mogę do Ciebie przyjść z takimi sprawami i prosić Cię, żebyś mi przebaczył, odpuścił i co najważniejsze oczyścił. Co najważniejsze oczyścił. mnie, To jest, nie ma nic lepszego w życiu chrześcijańskim niż świadomość tego, że jestem lekki, jestem oczyszczony, że Bóg mi przebaczył. Czy może być coś lepszego w życiu? że nie zataiłem nic przed Panem, nie ukryłem, że nie schowałem. Chwała Bogu, że takim Panem jest nasz Bóg i hojnym w odpuszczaniu dobrotliwym. E, powiem wam, te bracie siostry, nie, wydawa, nie wydawajmy też tak wcześniej od razu osądów, nie, żeby lepiej, wiecie, tak myślę sobie, lepiej zachęcić bracie, kochany siostro, zobacz, przyjdź do Pana, idź do Pana, o, on ci przebaczy, on ci oczyści, pomoże ci. Staniesz się lekki, wolny jak ptak. Będziesz się radował przed Panem. Fa Bogu. Niech was Pan błogosławi. Amen.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 Wiecie, jest tak, niektórzy, niektórzy bracia głoszą słowo i kiedy skończą zwiastować, proszą zbór o to, żeby się modlił. Niektórzy tego nie robią. I tak się kiedyś nad tym zastanawiałem i mówiłem, no ja tego nigdy nie robię, bo ja się nie czuję kaznodzieją. Nie? Żeby tak stanąć, powiedzieć, bo ja teraz powiedziałem kazanie, więc zboże, módl się. nie. I pomyślałem, jakie to jest... Jakie to głupie myślenie jest. Jakie głupie to jest myślenie teraz. Czy ja jestem kaznodzieją, czy tylko usługuję wam jakimś wersetem, czy, czy nie widzimy tego, że naprawdę możemy rozminąć się z Panem, nie usłyszeć Jego głosu, że, że jak tak polecimy, kochani, jak tak no, kazanie zostało wypowiedziane, zaśpiewajmy pieśń, módlmy się, ja będę, będę jakby zabiegał o to, będę was zachęcał do modlitwy, dlatego że tutaj podczas tych dni przygotowań znowu zobaczyłem, jak wielka jest moc modlitwy, że Pan odpowiada na modlitwę i w modlitwach powinniśmy prosić Ojca o łaskę, żeby nam nie pozwolił zmarnować tego słowa, które do nas jest zwiastowane, żebyśmy zechcieli... Jakby to, czy, czy ty widzisz dzisiaj siebie w tym, co było zwiastowane? Być może gdzieś nie dostrzegłeś, ale być może, być może kiedy pójdziesz do Pana, kiedy pójdziesz na kolana, kiedy staniesz przed Nim, to znajdziesz tam siebie, w tym słowie. On cię tam umieści, tak bym to powiedział obrazowo. Być może teraz być może kiedy słuchamy, tak wiecie, hmm, tak odsłuchujemy kazań, bo ja ciągle nie mogę się oprzeć wrażeniu, że nam się to przytrafia coraz częściej, że odsłuchujemy kazań po prostu i my nie, nie jesteśmy w stanie umieścić siebie tam w tym słowie. Jest to po prostu wysłuchane słowo i nic w naszym życiu się nie zmienia. I no ja nie mogę nikogo włożyć w to słowo. Ty też nie możesz, Tomek nie może nikogo włożyć w to, co Pan mu pokazuje, ale Pan może to zrobić, my możemy się z Nim spotkać, my możemy, my możemy nie słuchać tych wszystkich, wiecie, mm, nie wiem, skąd to się bierze, ciągle takie, a, bo ty, ty myślisz, że obóz, że na obozie Pan inaczej działa, a obóz to, obóz tamto, no ja wierzę, że jest to szczególny czas, że jest to taki święto szałasów, kiedy ja zostawiam swoje domostwo, wszystkie swoje problemy, serce swoje uwalniam i naprawdę Bóg ma, Większy do mnie dostęp, a przede wszystkim bracia i siostry. I tak można to zmarnować. Coraz częściej dostrzegam to, jak można iść jakby z Panem, ale nie z Panem. Można po prostu gdzieś poruszać się na powierzchni. Nie, do, nie, nie doświadczać w ogóle tak naprawdę jego, jego głosu nie słyszeć. Słyszeć słowa, ale jakby nie z tych ust. Tylko ludzkie słowa wypowiedziane. I módlmy się, dziękujmy Bogu za każde słowo i jeżeli nie umiesz umieścić tego słow... siebie w tym słowie, to módl się wieczorem, módl się rano, pytaj Pana, jaka jest jego wola wobec Ciebie w tym słowie. Wiecie, młodzi ludzie, są wśród nas młodzi ludzie ja się zapytuję o to, czy ja jestem w stanie ich zachęcić do tego, czy jestem w stanie ich przekonać, że Jezus Chrystus jest żywym Bogiem, jest autentyczną, żywą istotą, jest osobą, z którą naprawdę można żyć, którą można spotkać na swojej drodze i On może rozwiązać te pytania, może odpowiedzieć na te pytania, które nurtują ciebie w sercu. Czy ja jestem w stanie młodych ludzi do tego przekonać, nie? Tak... Smutno mi, że poznikali ci młodzi ludzie. Byli tam z tyłu, trochę poszemrali. Ja wiem, że może to są jacyś młodzi ludzie, którzy tutaj są sami, bez rodziców, ale są z waszych zborów. Nie? To są dzieci waszych, braci, sióstr. Ja nie mówię, że my nie jesteśmy w stanie ich zmusić do tego, żeby pokochali Pana, ale rozmawiajcie z nimi, przekonujcie ich, żeby słuchali, żeby... Żeby nie uciekali stąd. Zastanówmy się, jak możemy ich zachęcić do tego, żeby oni tu z nami byli. Żeby oni coś z tego wynieśli. Jak naprawdę można pojechać na obóz chrześcijański, być tam cały tydzień i nie spotkać się z Panem. Można. Ja wiem, że można. Do każdego kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie. I zobaczcie, co tu jest napisane. Przychodzi zły i wykrada to, co jest zasiane w jego sercu. To tam jest. To tam wpadło. Przecież Bóg ma moc tam włożyć w to serce. Natomiast wierzę w to, że jest, jest taka walka o to. Jest walka o to, żebyś ty się nie umieścił w tym, żebyś nie zobaczył swojego stanu, tak jak tutaj Tomek mówił, żebyś nie zobaczył swojej nieprawości. Diabeł nie chce, żebyś ty się dotykał tego. Żebyś się, tego, żeby się nie dotykał tej nieprawości. Zostaw to, to nie jest, to nie jest takie straszne. Możesz tak żyć. I yy, wiem, że z takiej że w takiej powierzchowności można dojść do takiego stanu, kiedy się naprawdę przestaje rozpoznawać głos Boży. Kiedy się po prostu zaczyna funkcjonować powierzchownie. Kiedy się zaczyna funkcjonować powierzchownie. Są takie chwile, że nawet zapłakać nie można. Aby się chciało. Po prostu widzisz, czujesz na swoim sercu tą skorupę, która cię obrosła. I nie możesz sobie darować. Jak mogłeś być tak głupi, że nie rozumieć tego, że skoro święty Bóg, ojciec nasz, zapłacił y, cenę ofiarując żywego Chrystusa, syna swojego, istotę ukochaną. Słuchajcie, gdyby zapłacił pieniędzmi, gdyby coś dał, coś dał, nie kogoś, to może... Może moglibyśmy z Bogiem jakoś tak, no, nie wiem, może moglibyśmy sobie pozwolić na, na religijność, jakąś powierzchowość, na jakiś układ. Może by wtedy było, tak wiecie, głupie takie gadanie może moje, ale skoro to był On, Chrystus, skoro to był Syn Boży, żywy Bóg, to jak my możemy myśleć, że możemy sobie... Że że Bogu spodoba się nasze takie religijne, powierzchowne życie. Odsłuchiwanie kazań, chodzenie na zgromadzenie, właściwa nauka, doktryna, zadowalanie się tymi, tymi rzeczami, a nie, a nie poznanie Jego. Nie, nie, nie taka, taka gorliwość w tym, tak ta, wiecie żeby go poznać, żeby go doświadczać, że, że kiedy, kiedy przychodzimy do niego, to mamy... Wiecie, że dochodzimy do tych miejsc, w których był Paweł. Ja, znacie ten y, końcówkę 11 rozdziału y, Listu do Rzymian. Znacie... Kiedy Paweł jakby y, rozwijał możemy powiedzieć, rozmyśla nad tym wszystkim, co Bóg mu objawia przez Ewangelię, dochodzi do takiego miejsca, mówi o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi. Czy dochodzicie do takich, do takich miejsc zachwytu nad naszym Panem? Takich, takich niewysłowionych chwil, kiedy, kiedy tylko zachwyt nas ogarnia, jaki Chrystus jest cudowny. Że może może nam literalnie coś pokazać i my możemy tym naprawdę zabić kogoś, a może nam w miłości objawić swoją prawdę tą samą w taki sposób, że będziemy ratować drugiego tą prawdą. Nie zabijać, a ratować. Zobaczcie, jaka, jaka może być różnica między umysłowym, intelektualnym poznaniem a prawdziwym, duchowym poznaniem Chrystusa. I nie da się, te, nie da się inaczej. Nie da się tego obejść. Więc jeżeli będziemy powierzchowni, jeżeli nie będziemy zabiegać o to słowo, żeby ono penetrowało nasze życie, żeby nas, żeby weryfikowało, rozminiemy się. Rozminiemy się. Szkoda każdej chwili, kochani, dlatego już wstałem i, i mówię to do was. Szkoda każdej chwili i porozmawiajmy z tymi. Niech oni nie będą pomiędzy nami tacy, wiecie, błędne owce. Oni sobie bardzo szybko znajdą jakieś zajęcie. Spróbujmy po prostu ich przekonać, że Chrystus jest Bogiem, że tylko w Nim jest zbawienie. Spróbujmy ich przekonać, że, że ten świat to kłamstwo. Wierzę, że wielu z was ma doświadczenia takie złe, do których być może nie jeden z nich się zbliża dzisiaj. No Często taki bezradny jestem. Nie wiem jak. Nie wiem jak to robić, ale czasem po prostu wystarczy otwartość. Otwórzcie szeroko swoje serca. Otwórzmy je szeroko na Chrystusa. Ja od, od zawsze wierzyłem, że, że otwarcie się na Chrystusa to jakby Chrystus, Chrystus zrobi resztę. I On to robi z tym, który nie ma umiejętności i On to robi u tego, który ma umiejętność. Który jest wygadany u tego, który nie jest wygadany. Który jest nieśmiały i, nie, i, i jest odważny. Chrystus jest wszystkim. Gdzie dzisiaj w tym wszystkim, co robisz, jak idziesz w Kościele jest Chrystus? To jest bardzo ważne pytanie. Gdzie w tym wszystkim jest Chrystus? Ale Chrystus jako mój Bóg, jako osoba, jako ktoś, kto, kto mnie zbawia. kto, Jak Tomek powiedział, który mnie ratuje, który chce mnie przekonać, żebym to zostawił, żebym nie próbował zmieniać. Gdzie On jest w tym wszystkim? To jest bardzo poważne pytanie. Możemy się, jak naprawdę będziemy szczerzy, możemy się bardzo zdziwić odpowiedzią. Gdzie jest Chrystus? Gdzie jest ten, który do mnie mówi? Gdzie jest ten mój, mój Chrystus? Gdzie jest ten mój Bóg, który mnie zbawia, który mi słowo posyła i ja jestem posłuszny? Gdzie On jest w tym wszystkim? Czy przypadkiem, żeśmy nie poszli w jakąś rutynę, nie poszliśmy w jakąś religijność? Gdzie jest w tym wszystkim Chrystus? Dlatego módlmy się o każde słowo, które tutaj jest zwiastowane i nie tylko Dlatego zawsze chcę już modlić się o słowo zanim Bóg je wypowie i kiedy je wypowie, żeby ono wykonało pracę w moim życiu. I nie, że, że kaznodzieje modlą się, kiedy zwiastują słowo, a bracia, którzy się czują, yy, są tacy, no wiecie, nie czują się wielkimi mówcami, czują się, są skromni, no to oni jakby tego nie robią, żeby, żeby braciom, siostrom nie, nie, nie wydawało się, że chcą wywołać wrażenie takich zacnych braci. Wcale nie tak. To, wiecie, to takie, nie wiem, oszustwo jakieś, jakiś odjazd. To jest Słowo Boże. To jest coś, co diabeł chce nam zabrać, chce nam wykaść. I trzeba o to zabiegać. Jutro, kiedy będziemy się spotykać rano, na modlitwie to módlmy się o to, co do nas Bóg mówi tutaj. Amen.